Play, ona solo, odsłona kolejna. Tym razem skupimy się na tytułach, które zostały zapowiedziane na ostatniej odsłonie Imiż Expo, która miała miejsce dosłownie kilka dni temu, 21 lutego tego roku. Zostało tutaj zapowiedzianych blisko 20 nowych tytułów, chociaż nowych to też tutaj słowo troszeczkę na wyros, ale do tego później nawiążę. I chciałbym po prostu w dzisiejszej solówce przybliżyć Wam te tytuły, które najmocniej przypadły mi do gustu, zapowiadają się najciekawiej, bądź po prostu mam wobec nich co najbardziej ciepłe przeczucia. To co mi się podoba na razie, tutaj tak zacznę troszeczkę naokoło to jest to, że tym razem podczas Image Expo twórcy i włodarze wydawnictwa troszkę inaczej postąpili niż w ubiegłych latach mianowicie we, na wcześniejszych odsłonach Image Expo gdy pojawiała się masa, naprawdę ogromna ilość zapowiedzi komiksów bardzo często było tak, że nie podawano konkretnych dat wydania komiksu i dlatego te zapowiedzi chociaż naprawdę cieszyły oczy i uszy często okazywało się, że jakiś procent, jakiś odsetek danych zapowiedzi w ogóle nie został wprowadzony w życie tutaj jako przykład podam chociażby komiks The Ludocrats, który został zapowiedziany bodajże w 2016 na Image Expo scenarzystą miał być Kieron Gillen czyli twórca The Wicked and the Divine chociażby, który miał połączyć siły z armią artystów, tam zdaje się były dwa albo trzy nazwiska, więc i to takie całkiem uznane. Zapowiedziano wstępnie, że komiks ten ukaże się w okolicach wiosny kolejnego roku. Minęły już ponad dwa lata komiksu, jak nie było, tak nie ma. Dlatego z pewną ulgą przyjąłem wiadomość, że przy, dzisiaj, przy, przy tegorocznych zapowiedziach komiksów z Limidżu, by jest bardzo dużo dość precyzyjnie podanych dat wydania. Ja gdy będę się skupiał na, te, na, przy, na poszczególnych tytułach, które najmocniej rzuciły mi się w oczy też będę podawał te daty wydania, przybliżone, o ile oczywiście są. Natomiast w komentarzach dajcie znać e, czy Coś oprócz tego co ja wymieniłem Wam przypadło do gustu oczywiście link do wszystkich zapowiedzi będzie dodany w opisie filmiku. No to co? No to chyba możemy zacząć. Na dobry początek Blackbird, Sama Hamprisa i Jen Bartel. Jeżeli chodzi o scenarzystę, Sama Hamprisa, to mam wobec niego bardzo mieszane uczucia. On z jednej strony ciśnie taśmowo bardzo przeciętne komiksy, zarówno w wydawnictwie DC, jak i w Marvelu. Natomiast z drugiej strony całkiem niedawno, bodajże w 2016, w drugiej połowie tego roku, wydał właśnie w imidzu miniserię Citizen Jack, która okazała się być zaskakująco udana. Być może jest to jeden z tych twórców, którzy lepiej się czują, zdecydowanie lepiej się czują, gdy mają wolną rękę, bo zapowiedź Blackbird no, zdaje się mieć dość duży potencjał. Otóż się, będziemy śledzić losy dziewczyny o imieniu Nina, która odkrywa, że w Los Angeles żyje i funkcjonuje od lat kastamagów. Niestety oni porywają jej siostrę i tylko Nina może ją uratować, co nie brzmi może jako, jakoś szczególnie oryginalnie, ale tutaj dodano, że komiks ma być takim swoistym miksem Harry'ego Pottera z Riverdale i to chociaż jest takim typowym bajtem pod tym używanym praktycznie na każdym kroku, hej, słuchajcie, nasze dzieło to jest coś połączone z czymś tam i wy to lubicie, więc polubicie też nasze dzieło. Często to nie ma niestety nic wspólnego z rzeczywistością, no ale jednak udało się twórcom mnie zainteresować i myślę, że przynajmniej pierwszy numer sprawdzę. Ten ukaże się w październiku 2018 roku, więc ok. Mogę poczekać może więcej y, przy, stron przykładowych, więcej szczegółów na temat tego komiksu się ukaże i będę mocniej przekonany. Kolejna rzecz to Crown, y, a, scenariusz Christopher Sebela, Ted Brand i Ro Stein, natomiast za rysunki odpowiedzialne jest Triona Farrell. I tutaj mamy y, opowieść o y, Charlie Ellison, żyjącej w takim futurystycznym świecie, gdzie wszystko, absolutnie wszystko jest aplikacją. I ona odkrywa, że stała się celem wyszkolonych zabójców, których można wynająć oczywiście przez aplikację. Można przez inną aplikację wynająć także obrońców. Niestety ona ze względu na dość kiepskie finanse jakie posiada, może wynająć tylko najtańszego ochroniarza, który posiada na aplikacji raptem 1,4 gwiazdki. No i cóż. Będąc postawiona pod ścianą robi to, po czym komiks ma stać się mieszanką komedii i akcji, a komedie akcji no z reguły lubię i komiksowe, komik komiksowe dzieła w tych klimatach też mi całkiem fajnie pasują. Jeżeli będzie to takie futurystyczne defix, to ja nie mam nic przeciwko. Kolejny tytuł, który rzucił mi się w oczy to jest oczywiście Dead or Glory Rika Remendera oraz francuskiego rysownika Bengala. Tutaj znowu główną bohaterką jest kobieta o imieniu Glory, która zbiera pieniądze na operację umierającego ojca i może to zrobić tylko przez, no nie do końca legalne interesy. Jej, jej zadanie polega na tym, że w 3 dni musi przewieźć bardzo ważny ładunek we wskazane miejsce i to zadanie okazuje się nie być takie proste, ponieważ jej tropem będą podążać wynajęci zabójcy, skorumpowani gliniarze i zdecydowanie największe zagrożenie z nich wszystkich, szalony były mąż. I ten komiks ukaże się w maju 2018 roku, w, z, w najnowszych zapowiedziach imidżu właśnie na ten miesiąc już pierwszy numer jest wymieniony, więc lada, moment się ukaże. Wygląda to całkiem fajnie, jeżeli wygooglujecie sobie Bengala jako, i, i sprawdzicie jakimi umiejętnościami dysponuje, to myślę, że powinno to Was przekonać. Rick Remender no wiadomo, Deadly Class, Black Science, to, Tokyo Ghost, czy wydawany przez Nonstop stop Comics tytuł Głębia. No jest to swego rodzaju gwarancja pewnego poziomu historii. I ja jestem absolutnie przekonany. Kolejnym tytułem, który bardzo mocno rzucił mi się w oczy jest Echo Lens. Tutaj akurat opis jest dość enigmatyczny tego komiksu, ale absolutnie przekonali mnie sami twórcy. I to jest William Hayden Blackman jako scenarzysta oraz J.H. Williams III i Dave Stewart jako duet odpowiedzialny za warstwę graficzną. Jeżeli kojarzycie takie tytuły jak Prometea do scenariusza Alana Mura czy Detective Comics do scenariusza Grega Raki Iran w Betul z, z Batwoman w roli głównej to powinniście już wiedzieć czego się spodziewać jeśli chodzi o rysunki Hayden Blackman z reguły pisze scenariusze do um, obecnych komiksów <coughs> J.H. Williamsa Krzesziego robi to całkiem nieźle, więc jeżeli ten duet znowu po, połączył siły i tym razem robi to w wydawnictwie Image. No to ja absolutnie nie potrzebuję żadnej zachęty, jestem już kupiony. Niestety nie ma tutaj podanej żadnej daty premiery. Kolejny tytuł to Farmhand, i tutaj za scenariusz i rysunki odpowiada jedna osoba. Jest to Rob Glory. Roba Glory powinni powinniście kojarzyć z zarąbistej serii Chu, i tutaj będziemy mieli. Coś w podobnych klimatach. Otóż opis prezentuje się tak. Ezekiel Jenkins powraca w rodzinne strony, by zająć się uprawą kukurydzy i ziemniaków. Z przerażeniem jednak odkrywa on, że praktycznie wszyscy wokół niego nie chcą, by ruszał on swoje pole. I czyż wykryła się za tym jakaś głębsza, małomiasteczkowa intryga? No cóż, tego się dowiemy już w lipcu, gdy ukaże się pierwszy numer. I również jestem jak najbardziej zainteresowany. Kolejna rzecz to tym razem kolega Roba Gillorego odczuł. John Lyman scenarzyst, jako scenarzysta łączy siły z Nikiem Pitarą, rysownikiem znanym chociażby z The Manhattan Projects i tworzą komiks o nazwie Leviathan. Leviathan ma być. Prawdopodobnie to będzie taki dość luźny tytuł, ponieważ opis sugeruje, że grupa millenialsów postanawia zabawić się w praktykowanie czarnej magii i dość niespodziewanie z otłani piekielnych przy, przywołują demoniczną godzillę, która postanawia ich zabić. E, opis nie sugeruje, że będzie to jakiś dłuższy tytuł, nastawiam się na jakąś miniserię. Pierwszy numer ma się ukazać latem tego roku, niestety tutaj nie ma dokładnie, dokładnie napisane którego miesiąca, ale i tak jestem zainteresowany. Kolejnym tytułem jest Shanghai Red. I tutaj znowu Christopher Sebela. Tym razem łączy siły z rysownikiem Joshua Nixonem. I ma być to taka opowieść mafijno-mafijno- e, z... Skup mafina skupiająca się na zemście, yy, z klimatami azjatyckimi w tle. Otóż yy, główną bohaterką będzie mieszkanka Shankaju, Sz która przybywa do Portland, by odpłacić się osobom, które wcześniej uczyniły jej naprawdę dużą krzywdę. I spodziewam się, że będzie to naprawdę fajny wybuchowy komiks. Christopher Sebela absolutnie umie w takie rzeczy doskonale. Udowadniał to wielokrotnie na łamach wydawnictwa Boom Studios. I ja w niego ponownie wierzę, pierwszy numer w czerwcu 2018 roku. I ostatnie dwa tytuły, które mocniej zwróciły moją uwagę, to jest Son of Hitler, Antonego Delcola i Jeffa McComsey'a. Jest to powieść graficzna, która jest już w zapowiedziach na maj tego roku. I opowiada ona o agencie brytyjskiego wywiadu, który rekrutuje na terenie okupowanej przez nazistów Francji młodego piekarza do śmiertelnie niebezpiecznej misji. Dlaczego akurat tegoż człowieka? Otóż okazuje się, że jest on biologicznym synem Adolfa Hitlera i kluczem do zakończenia wojny. No brzmi pomysł dość ciekawie, dość ryzykownie, ale czy po niego sięgnę, no to jest jednak niestety duży znak zapytania. Otóż nastawiałem się mocno, że to zrobię. Ale jednak Son of Hitler zostało zapowiedziane na maj w formie powieści graficznej, jak już wspomniałem. Niestety w wersji twardookładkowej okładkowej i w cenie okładkowej w wysokości 24,99$. Zaokrąglimy to w górę. 25$. Przy obecnym kursie, no, spodziewam się ceny w okolicach 80-90 zł zarówno na Multiversum czy na Atomie. No i przy tytule twórców, którzy, których kompletnie nie znam. No jest to jednak dość duże ryzyko, dlatego za, zaczekam do maja, poczekam na jakieś recenzje, opinie i dopiero wtedy ewentualnie sięgnę. I ostatni tytuł, na jaki chciałem zwrócić Waszą uwagę, to jest The Weatherman, który ukaże się w czerwcu. I opowiada on o Natanie Brajcie, który żyje sobie spokojnie na Marsie, gdzie jest lubianym prezenterem pogody. Ale niestety nie pamięta on życia sprzed przybycia do Mar na Marsa. Okazuje się, że był on terrorystą odpowiedzialnym za największy w historii zamach, który nieomal zakończył się całkowitą eliminacją życia na Ziemi. I z dnia na dzień prze przeszłość powraca i staje się on najbardziej poszukiwaną osobą we wszechświecie, a także jednocześnie kluczem do ratunku Marsa. I tutaj opis zapowiada się bardzo ciekawie, twórcami komiksu jest Jody Le Hub oraz Nathan Fox i ten duet może nie jest jakoś szczególnie mocno znany, ale miałem już do czynienia z ich komiksami i były bardzo fajne, pomysł brzmi naprawdę super, myślę, że będzie to bardzo fajna historia i tak jak już wspomniałem w czerwcu 2018 roku pierwszy numer z pewnością sprawdzę, więc to są takie moje najbardziej w najmocniej interesujące mnie komiksy z zapowiedzi na Image Expo. Tak jak już wspomniałem w opisie do tegoż filmiku jest link, gdzie możecie sprawdzić wszystkie zapowiedzi. Więc jeśli coś Wam się rzuciło w oczy, dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw Waszych wyborów. I na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!